serdecznie witamy z Oslo Oslo, Norwegia oczywiście może słyszymy coś tam, jakąś muzyczkę dzisiaj drugie wejście, norweskie no i cóż można powiedzieć, jest piękny, jesienny bezsłoneczny dzień w Oslo i cóż, w pierwszym podcaście za dużo wiadomości oslowskich nie było, dzisiaj więcej Wam powiem o tym co widzę, co się dzieje i przyjechaliśmy wczoraj wieczorem i naprawdę wariacja. Światła, wielkie budynki, piękne samochody, piękne dziewczyny, e, ogromne sklepy, wszystko co najlepsze. No ale, mówiąc szczerze, po Dublinie, to gdziekolwiek ruszysz dupę, tam jest najpiękniej. E, zatem... Dzień dzisiejszy. Zweryfikował troszkę te wszystkie wczorajsze doznania. Już nie jest tak pięknie, nie jest tak kolorowo, nie jest tak fantastycznie. Jakoś tak przypadkowo wyszło, że hotel mam w jednej dzielnicy. Centrum jest 20 minut pieszo. Ale żeby się przebić z mojego hotelu do centrum, trzeba było przejść jakąś muzułmańską dzielnicę. Gdzie pełno było ludzi w piżamach, Gdzie pełno Rumunów, gdzie pełno jakichś kolorów. Oczywiście nie jestem rasistą, ale... Wiadomo jak to jest, świat musi być jasny, biały, e, tylko w tęczowych nie, nie w tęczowych, kurwa, co ja mówię, w normalnych takich jasnych kolorach. W każdym razie, e, tak jak mówię, e, cieszmy się, cieszmy, ale Rumunii, że, żebrający w zasadzie Cyganie czy Romowie, w zasadzie żebrający prawie co e, każdy kąt, każdy narożnik, osolowskich ulic to niestety przygnębiam mnie strasznie i myślałem, że Norwedzy dadzą sobie z tym radę i Norwedzy e, walczą z, z imigrantami, którzy przyjeżdżają i siedzą na ulicach i żebrają, żebrają kasę, no ale widzę, że nic, nic, nic z tym nie robią, Rumuni siedzą Arabów dużo kolorów dużo, zatem na taką bardzo na nacjonalistyczną nutę zaczynamy drugi norweski oslowski podcast eee, e, tak to jest tak to jest, wchodzę po schodach teraz jesteśmy przed parlamentem norweskim, gdzie mieszka w zasadzie nie parlamentem, gdzie mieszka król jak król ma na imię nie mam w ogóle pojęcia co tu się w tej Norwegii w ogóle dzieje, nie mam pojęcia przyjechałem tak troszeczkę na żywca, jak już wiecie po co z poprzedniego podcastu całkowicie jest to e, niespontaniczny wyjazd, bo wiecie dokładnie, że jest to wyjazd mój imieninowy, mój dziesięcioletni wyjazd, mój prezent zrobiony dla siebie, bo oczywiście kto by miał mi zrobić prezent jak nie ja. Niestety jestem w takim związku, gdzie jedna strona tylko się udziela, no, ale trzeba go niedługo przyciąć. W każdym razie jesteśmy przed miejscem, ale palą się, raz, dwa, trzy, w każdym pokoju prawie na górze palą się światła, to znaczy król chyba jest w chacie, król jest w chacie, ale nie wiadomo czy królowa jest w chacie, bo z drugiej strony jest ciemno i są zaróżone zasłonięte za żaluzje, więc może król zostawił światła do zmyłki, i poszedł do królowej, spuścili żaluzje i no i wiadomo, bara, bara, bara, ale żołnierze stoją przed parlamentem, można z nimi pogadać coś tam mówi, dzień dobry, witam. W takich żołnierz, jak stał przed parlamentem w Anglii, to on tam stoi i w ogóle się nie rusza. Nawet czasem tupnie nogą, a ten, z tym można się spytać która godzina e, i tyle. Tacy są śmieszni są, tak stoją trochę jakby chcieli kupę zrobić. Tak, są zgięci troszeczkę, że ten y, słucha sobie chyba podcastów, bo ma coś w uchu. Nie wiem, czy są jakieś norweskie podcasty. Ma spodnie w dwa paski, nie w trzy paski, więc pewnie jest to puma. Zatem, <śmiech> przepraszam za to, to troszeczkę kolorowo-rasistowskie wejście pierwsze. No, ale takie są wrażenia, ale ogólnie, ogólnie jest zajbiście. Zajbiście, więc na tą, na tą taką dobrą nutę kończymy to pierwsze wejście z Oslo. Z chyba najwyższego punktu w Oslo. Nie wiem, jak tu jest. Nie, nie, jest. w Holman jest chyba na 600 metrów, więc, więc tak to wygląda. W każdym razie, w każdym razie. Kończymy i co? Posłuchajmy jakiś norweskiki piosenek, nie? Bo ja w tym jestem dobry akurat. Norweskie muzyczki to jest to, co ja lubię najbardziej. Velkommen och vi inviterar dig till att lyssna till en podcast. Inte bara för örn med den vackra Norge. Skogen står stille och mörk. Aid Kriston har blodruber. På himlen Spęt, et söl dropper Snart ska stjärna lisa som för. Langt borte är brått, så nära. Det var en gång julssang, barndomens klocke Stansą Hędy i ryn Aj blęcią do tré Tal smoborny Futur Skalda Słuchajcie, poszukać To nie tylko dla ośrodków Parlament W zasadzie nie parlament, miejsce minister... O, słyszycie takie ten pukania? Słyszycie te szeleszczenia i te to pukania? Żołnierze właśnie sobie chodzą, żeby troszeczkę rozprostować nogi ale wcześniej sobie tak pukali obcasami, bo jeden stoi tu, drugi stoi tam, trzeci stoi tam. E, no mam kamerki, mam go prosto mojego, ale nie chcę mi się, mówiąc szczerze, tego wyjmować. E, no i robią taki stretching. Chodzą sobie e, tu i z powrotem, patrzą, stanęli. E, tak, szeleszczą. O, słyszeliście teraz obrócił się na takim kamyszku, tak szurają więc tak szurają norwescy królewscy strażnicy Är det ändå något snytt klockan 20. I framtiden är det inte säkert att vi får bygga husen våra akkurat där vi vill. Statsministern Anna Solberg varslar inskrping. Idag har hon besökt de flomramade kommunerna på västlandet och ödeläggelserna har gjort starkt intryck.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 gośćmi, albo redaktorami podcastnie tych było wiele, wiele osób. Jednym z bliższych podcastowi redaktorek była redaktorka Ginger. I pewnie nam nie uwierzycie, ale stoimy na ulicy. Ten hałas, ta muzyka dochodzi z autobusu, otwartego autobusu, który jest praktycznie zdewastowany, dlatego, że każdy do niego wchodzi bez jakiegoś głównego celu. Każdy do niego wchodzi po prostu, żeby sobie posiedzieć w głośnej, głośnej muzyce. Jest bardzo głośno, podbijamy Oslo, wokół nas mnóstwo ludzi fajnie ubranych, w strojach ludowych. Jest niesamowita atmosfera, naprawdę. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Jest to tak inne od Parady Patryka. Fakt, fakt, to młodzi ludzie chodzą z puszkami w piwa, jest godzina, nie wiem, pierwsza po południu niech nie jest pijany jeszcze, jak to powiedziała Tara ale już wszyscy piją, my jeszcze nie pijemy nie chcemy aczkolwiek pewnie będziemy musiały bo w końcu trzeba podążać za tradycją i obyczajami tubylców gorące, gorące buziaki i pozdrowienia z Oslo Nie, no niesamowite stroje ludowe, naprawdę, ja jestem pod tak ogromnym wrażeniem Rewelacja. Um, idziemy dalej. Za chwilę będziemy zdobywać um, zamek norweski, dlatego że w Norwegii jest też monarchia. I cóż, idziemy pokłonić się królowi. Do zobaczenia um, z komnat królewskich. soem gong himli. nadai Julest so godin sa en Serdecznie witamy ponownie z Oslo. Jak już powiedziałem w pierwszym podcaście, podcast nie tylko dla orów był już w Oslo kiedyś, był. I wtedy, pamiętam, ten podcast nazywał się Dziewczyny Haralda. I tak prawdopodobnie ma na imię król Norwegii Harald. Czy to był piąty czy szósty, tego nie wiadomo. Wiem, że jakiś król ostatnio abdykował i stwierdził, że mu się nie chce i woli wyjechać do ciocinka. ale ja nie o tym ja o tym, że w Oslo jest dużo elektrycznych samochodów i samochody mniej więcej wyglądają tak, jakby każdy z nas wziął kostkę mydła, nożyk nie za ostry i zaczął rzeźbić i tyle no, więc <grytanie> te samochody są mega brzydkie Mega brzydkie. Stoję właśnie koło takiego jednego. Samochód jest z firmy... Czy on ma jakąś nalepkę? Buddy. Tak się nazywa. Tak się nazywa Buddy. Na pewno na elektryczne samochody nie ma ten, jak to się mówi, pewnie podatku albo jakiegoś podatku drogowego albo czegokolwiek nie ma. W każdym razie chciałem Wam powiedzieć, że te samochody w większości są ohydne. Są oczywiście samochody takie, jak stoi tutaj koło mnie Mitsubishi, e, takie małe, też elektryczne. Są Citroeny elektryczne, są Nissany, Leaf e, elektryczne. Są e, Priusów wyjątkowo mało widziałem, chyba żadnego. Nie wiem, czy, czy Norwedzy nie są zadowoleni tym, że Prius ma bardzo dużo e, problemów z tym, że zanieczyszcza więcej środowiska podczas produkcji, niż potem jakby podczas jego żywotu. E, może oszczędzić w każdym razie myślę, mam takie wejście właśnie teraz ekologiczne, myślę o tym że Norwegia jest dość ekologicznym krajem zresztą tutaj wieje no stop, wody wszędzie w koło, pełno, pełno gór więc jakby troszkę nie ma co zasmrazać nie ma za dużo miast, Oslo tutaj chyba ma, nie wiem, koło pół miliona ludzi w każdym, razie, w każdym razie myślę, że to jest dość ekologiczny kraj, sympatyczny jak dotąd. Oprócz tej dzielnicy, gdzie tam e, chodziłem w sumie, przydzieliliśmy w pełno i teraz wiadomo jakiś czas temu w Kanadzie znowu gdzieś się strzelali. Co są takie kraje, gdzie okej, okay, w Stanach kurde 10 ludzi dziennie ginie, powiedzmy w takim Detroitu Łukasza Witkowskiego, gdzie tam mieszkał, 10 ludzi dziennie ginie, a w takiej Kanadzie zaraz za rogiem e, ginie 10 ludzi podczas strzelania, ale w ciągu roku więc myślę, że tutaj tak samo w Norwegii pamiętacie tego Andresa Brezwicka, że wszędzie niech się zabijają, tylko nie u nas. No i pamiętamy to, co się stało dwa lata temu i po prostu Norwegii, Norwegowie po prostu zwariowali. Jakby to był jakiś muslamist, to pewnie by wytukli całą dzielnicę tych wszystkich, ale no wiadomo, poprawność polityczna jest poprawnością polityczną, jak to ostatnio na jednym ze spotkani Naszych, nas, naszego klubu rozmawialiśmy, poprawność polityczna i, i dyplomacja, to są jedne z dwóch najgorszych rzeczy, jakie może spotkać nasz świat, zresztą dyplomacja to jest coś takiego, jak nam kolega ostatnio opowiadał, dyplomacja to jest coś takiego, jak powiesz drugiemu człowiekowi, żeby spierdalał, ale w taki sposób, żeby odczuwał mrowienie przed, sympatyczne mrowienie przed oczekującą go podróżą, tak to bywa. Minął mnie właśnie autobus Solaris z Poznania, bardzo ładny, Solaris Urbino 31. To było Ducati, więc troszeczkę poznania jest tutaj też, tym bardziej się cieszę. Fryzjerów jest dużo, jest dużo aptek. Tu jest sklep oko, czyli sklep taki na oko z wszystkimi ze zrobimy rzeczami ze zdrową żywnością właśnie, pozdrawiamy zieloną spiżarnię, czyli sklep mojej siostry zresztą mamy torbę yy, solary, yy, nie, z siostry, idziemy na dół, chodź tam w każdym razie to jest moje wejście takie dzisiaj drugie, oslowskie i jeśli spodziewacie się jakiegoś zajebistego super podcastu, to nic z tego nie będzie po prostu chodzę sobie po mieście i mówię co widzę, tego nie widzę na razie, na razie nie widzę murzynów, ani yy, muslamsów na razie jest biało, ładnie, sympatycznie, czysto i nikt nie siedzi na rogu i nie żebrze. Więc jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Doszliśmy. E, jesteśmy na placu zamkowym, tuż przed pałacem. Dziwnie, na placu zamkowym przed pałacem, ale nieważne. W każdym razie przed nami pałac królewski, a w nim król. Machamy królowi łapką, o tak... Co tu się dzieje? No, moi drodzy, moi drodzy, jest mnóstwo ludzi. Jest głośno, gwarno, każdy wydaje hałas z siebie. Przyszliśmy się królowi norweskiemu w jego święto. Szczelamy foty, żujemy takie żujki, a właśnie tak żyjemy. Są takie czujki. Julia nie nazwał po angielsku Likwies. Karls Johan Gate, to jest Gate, albo Gate, to jest ulica właśnie, na której jesteśmy. Byliśmy też wczoraj tutaj, na tej ulicy i tak sobie przesłałem to, co wczoraj mówiłem. No i podcast najlepiej by można nazwać z pamięcika młodego rasisty. Ale wiecie co? Uważam się za światłego człowieka. Za mądrego faceta. Za faceta, który wie dużo o świecie i, i jest w jakiś sposób tam światowy. Ale to, co mnie tutaj w Oslo przeraża, bo byłem przekonany, że Oslo jest bardzo jasne, białe. Większość ludzi ma włosy blond i uśmiecha się i, i jest nieopalona. Ale to, co zobaczyłem wczoraj, dzisiaj, przedczoraj, przeraża mnie troszeczkę, bo połowa narodowości... Oslor, połowa ludzi, których tutaj widzę, to są e, w kreatywnym słowa tego znaczeniu kolory. I ten, to są ludzie e, obcej rasy, można by tak powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że byliśmy w takim centrum handlowym i chyba 49,8% to byli ludzie, którzy nie byli Norwegami. Oczywiście nie mam nic przeciwko tym ludziom bo sam jestem pieprzonym emigrantem, imigrantem, gościem, który nie mieszka w swoim kraju. Chcę, żeby to było jasne. Nie bronię ludziom być kimś innym, niż są. Ale, kurde, myślałem, że ta Norwegia, to Oslo jest naprawdę takie spokojne, jasne, śniade, nie, śniade to jest ciemne chyba, nie? Takie po no, prostu norweskie. A nie... Naprawdę, Erytrea, Pakistan, no kurde, wszystkie narody świata, które mają jakieś problemy, znalazły się w tej Norwegii tutaj, w tym Oslo. Ale nie powiem, że sobie z tym nie radzę, ale no, jestem rozczarowany, no bo naprawdę myślałem, że będzie fajnie na tych ulicach jakoś tak, a troszeczkę mi to wszystko, nie chcę być źle dobrany, ale nie to, że przeszkadza, ale... Kurde, przyjechałem sobie poglądać Norwegów. Przyjechałem sobie poglądać piękną Norwegię. Spokojną, czystą, sympatyczną. A tu po prostu co chwilę jakiś muzułmanin. Co chwilę ktoś w chustę ubrany. Co chwilę ktoś w jakiejś w burce idzie. Albo co chwilę jakaś lasia po prostu ma tylko wizjer na, na głowie. Albo coś w tym stylu. No, no kurde, bez jaj. No, nie, tu nie. Tu jest Buckley's pub. Nie, nie, nie. Irish pub to nie jest moja ulubiona rzecz podczas wyjazdów poza Irlandię raczej znaczy, chcę zapomnieć o Irlandii więc ja przepraszam za to co mówiłem bo naprawdę byłem dobrze nastawiony całkowicie sympatycznie nastawiony na Norwegię oczywiście norweszki są przepiękne jeśli są takie blondynki jaśniuśkie to są przepiękne dziewczyny naprawdę muszę wam powiedzieć, że kurde, no, no ja tej zostałem tu na stałe Gdyby nie ci muzułmanie, te Etiopki, gdzie wszystkie narody po prostu świata, które zagłuszają tą moją e, czystość rasową, jeśli tak można powiedzieć. E, oczywiście możecie mnie porównać do Hitlera albo do różnych innych. Czemu nie? Oczywiście. Ale chodzi o to, no żebyście mnie dobrze zrozumieli, że przyjechałem tutaj, bo myślałem, że Norwegia jest jeszcze nieskażona poprawnością polityczną, nieskażona tym wszystkim, co jest w naszej Europie, czyli multikulti, które jest w koniec końców tak, które jest koniec końców dobre, no bo dlatego jestem w Irlandii dlatego jestem w Dla dlatego są ludzie, którzy słuchają tego podcastu, ale co za dużo, to niezdrowe. Dobrze, idę na mecz Barcelony z Realem, El Clásico. Tyle. Wrócimy po meczu. Na razie. When back-to-back sleeping is cold to the touch And the silence we're keeping doesn't hold very much When icy winds chase every trace of romance So far Let's remember a dance song. Serdecznie witamy ponownie i to już chyba przedostatnie wejście dzisiaj w podcaście, czyli jesteśmy w pubie. Pub się nazywa... Nie, nie zapomniałem, ale jest fantastyczny. Jest fantastyczny, to jest taki typowy piłkarski pub, pełno flag, pełno proporczyków, pełno różnych zdjęć, pełno pod... podpisanych plakatów i oglądamy mecz jak to Oslo powinno być, czyli Barcelona, Real Madrid, El Clásico. Zobaczymy, zobaczymy, co się dzieje. Na razie Barcelona zdobyła jedną bramkę i siedzę sobie tutaj pełno Norwegów, ale też mamy takich bardzo, no, żeby dopełnić emigracyjny rasistowski, można by nawet emigracyjny podcast do końca, jacyś Arabowie siedzą koło mnie, w Wielkich Brodach i kibicują Realowi Madryt, ale tak strasznie mocno. Ekspresyjnie kibicują, jak coś się od razu stanie, jakaś akcja podbrankowa wstaje, lutuje rękami w stół, jedno piwo przed chwilą jednemu Norwegowi spadło, bo tamten za, za tym stołem, tak jakby się nie liczył w ogóle z tymi, co się, co się dzieje wokół, jak się tak mówię. Jakby kurde jego jakiś arabski zespół wygrywał z Realem Madryt, a to jest Barcelona, pewnie której nigdy nie widział i pewnie Real Madryt, którego pewnie nigdy nie zobaczył więc jak widzicie, strasznie dzisiaj takie rasistowskie, różne inne takie podejścia do świata, ale tak jak wspomniałem, nic nie mam oczywiście do tych ludzi, nic nie mam do tej pięknej Norwegii, aczkolwiek myślałem właśnie, że ten kraj jest bardziej taki jeszcze nieskażony, można by tak powiedzieć emigrantami, chociaż tak jak mu też mówiłem, sam jestem emigrantem i imigrantem, ale no wiecie, wiecie, wiecie, taka poprawność polityczna to jednak jest Trzeba mówić co się myśli, a jak komu się nie podoba, zawsze można tak mówić ja albo powiedzieć co ty gadasz, więc więc, tak to jest, tak to jest i cóż, pół godziny dzisiaj w podcaście nie tylko dla orów z Norwegii, z Oslo. No i zapraszam Was na trzeci odcinek, który będzie zupełnie, zupełnie innym odcinkiem. Kiedyś taki zrobiłem odcinek. O, o, o, o. Robercie Palmerze, o muzyce, a za tydzień będzie podcast o tym zespole, o tym wokaliście, w zasadzie dla którego tutaj przyjechałem. Zatem to wszystko dzisiaj, będziemy się żegnać powolutku, jeden 1 Karny, Ronaldo strzelił, dziwny ten Karny był, ale leżał za ziemi dotknął jakąś piłkę ręką i, i tak to bywa, ale zastanawiałem się, jaki zespół jest w Oslo, ale tutaj Vara Denga. Oslo chyba tak się nazywa. Yy, Vara Denga, no, tak, tak mi się to kojarzy, że taki był zespół, właśnie zatem yy, po, subiektywny podcast sportowy umarł, ale pamięć o meczach i o zespołach jeszcze istnieje. Zatem yy, to tyle. I, yy, chciałbym jeszcze gdzieś do sklepu wskazać i pokazać z międzypółek. To tyle. I lecimy dalej, kończymy już powrotku. Do usłyszenia. Witamy i den Norge. Z tym Maroceniem jesteśmy w jednym ze sklepów z jedząkiem norweskim. No bo jak to w Norwegii, norweskie. Nic nie może być gorszego od irlandzkiego jedzenia, więc cokolwiek tutaj znajdziemy jest, jest dobre. Mamy na przykład smareckine to znaczy za 33,50 takie opakowanie, wygląda jak taki boczuszek pokrojony e, mamy także e, reker to są krewetki krewetki reker Lake, to jest 25,90 no i mamy po to co przyjechałem tutaj do sklepu, czyli salma Ferkslaks, czyli filet z łososia Wygląda bardzo, bardzo apetycznie, nabyłem drogą kupna jeden, znaczy mam w koszyku, koczek jest taki... Słyszycie, na kółkach? No i w sumie po to przyjechałem do sklepu kupić trochę łosi. Mamy także tunfisk, czyli to jest tuńczyk w skorupce, czyli w puszce. Mamy coca cola tak ładną sprzedawaną w buteleczkach. Ogólnie muszę mu powiedzieć, że jednak jest drogo w tej Norwegii jest tak mniej więcej 25% 20 drożej niż ehm... no gdzie? W Irlandii na przykład o goździki kupię sobie goździki bo to są na zęby jak jadę na wakacje to muszę mieć goździki bo to jak będą boleć zęby właśnie goździki są na zęby Firk Lover nie chodzi a za ile? No to pierwsza zasada poznaniaka jest ile co kosztuje, a potem, więc musisz sprawdzić moja droga i wróć mi, wróć, wróć, wróć. pierwsza zasada warszawianki nie kupować. Co tu jeszcze mamy? Jesteśmy w dziale teraz z, z sokami, mamy bardzo dużo soków, to jest to czego w Irlandii nie ma, soki pomarańczowe, różne inne, kolorowe, fantastyczne, jeden bym mógł kupić. Eee, o, taki za 8,40 18,40 18,40 koron to jest jakieś 2,5 euro nie całe, ale taki 1,5 litrowy soczek, proszę bardzo eee, kupiłem w ogóle dla moich znajomych troszeczkę takich jedzonek sereczki, marcheweczki o, zawsze lubię patrzeć na to krewetki mrożone, takie no wiecie, jak wyłowią z morza i ten, i ten no to tyle dzisiaj, nie będziemy w tym sklepie za dużo łazić w każdym razie e, kawior jest o, jest oryginal potet, potet salat, czyli pewnie ziemniaczana sałata za 2670 za kilo. No i dużo mnóstwo, mnóstwo, dużo rzeczy, ale drogo. To nie znaczy. O, dzisiaj jak byłem w Pabie na tym meczu, to facet wyjął sobie taką mielonkę. Wyjął sobie też normalnie w Pabie, gdzie piliśmy wszyscy piwo. Gościu wyjął mielonkę, wyjął majonez i robił sobie kanapki normalnie w Pabie. Po prostu wszyscy tak na niego patrzyli. Nawet Norwedzy, o co chodzi. Więc.. Może nie był Norwegiem, właśnie. I potem zostawiłem pół piwa i on sobie widziałem, spi, spił to piwo. To na pewno Polak. To był na pewno Polak, tak. Zatem tym optymistycznym akcentem kończymy to wejście. I e, e, Dlaczego mu ciągle marudziły w tym podcaście? O, naprawdę nie jest nie tak źle. to marudzić w Norwegii jeden, jest jedyny no. kraj, na który nie można na, narzekać. Tak, to odezwała no to się Norweszka. Są, to się są. odezwała Norweszka, ma na imię Iggebrigke. Spędziłyśmy świetny czas. Mam nadzieję, że takich wypadów będzie więcej i być może następnym razem już nie będzie stricte. Damskie towarzystwo może. Może Filipa też wyciągniemy. Zobaczymy. W każdym razie z norweskim pozdrowieniem Buja um, nadawała dla Was ginger. Prosto z Oslo. Or? Ciężki, twardy. i to say. Żenić się, wychodzić za mąż i al na miły bóg